Super, kochani. Tak naprawdę będzie dzielił się z wami mój mąż, ale ponieważ on mnie poprosił, żebym zrobiła sapor, to to jest taka pierwsza lekcja dla was. Żona zawsze słucha męża, zawsze robi to, o co mąż poprosi, więc jestem. Tak bardzo krótko, bo nie wiem, czy wszyscy nas znacie. Ja jestem Ania i generalnie wychowałam się w tym kościele. Także wujek Jacek, ciocia Basia, szkółki niedzielne, to były te klimaty i tak sobie rosłam, rosłam, rosłam. Jak miałam 15, 16, 17 lat, to kościół zaczął polegać na tym, że po prostu przychodziłam do niego w niedzielę, bo chyba rodzice mi kazali. Już tak nie pamiętam czemu, ale co niedzielę byłam. A potem już coraz rzadziej, bo wiecie... To jest takie zabawne, że zazwyczaj jak myślimy sobie o Bogu, to wyobrażamy Go sobie gorzej niż On rzeczywiście jest, bo On jest najlepszy. I nie może w żaden sposób przerosnąć naszych myśli, ale my zawsze przepuszczamy Go przez swoje jakieś filtry, przez naszą przeszłość, to co nas spotkało i zawsze myślimy sobie, że Bóg jest troszeczkę chyba gorszy niż się spodziewamy. A jak myślimy o ludziach, to zazwyczaj... Podziewamy się, że ludzie są tacy super, zawsze dajemy im większy kredyt zaufania, bo oni się prezentują, bo oni coś tam ukrywają, wiecie, każdy ma jakiegoś trupa w szafie, coś, o czym nikomu nie mówi, a Bóg jest, jaki jest, tak jak o nim napisano. I ja jak miałam 16-17 lat, to stwierdziłam, że właściwie ludzie są ciekawsi. Świat był dla mnie dużo ciekawszy niż kościół. właściwie to chyba mój mąż był ciekawszy. Poznaliśmy się, jak miałam 17 lat, a że jesteśmy ludźmi czynu, tak jak miałam lat 18, urodził się nasz syn Tymek. Tak to było. A potem było już tylko gorzej, kochani. Jesteśmy małżeństwem od 10 lat, ale chciałabym wam powiedzieć, że cztery pierwsze lata były bardzo słabe, były strasznie słabe. Żeby skrócić tą historię maksymalnie, to zmierzyliśmy się ze wszystkim, z czym chyba zmierzają się młode małżeństwa, z wczesnym macierzyństwem, ale też zmierzyliśmy się z ogromnym niedostatkiem zmierzyliśmy się z nałogiem hazardowym Marcina, zmierzyliśmy się z wieloma, wieloma problemami. Nie było, nie było fajnie, była bieda, czasem był głód, czasem były naprawdę myśli samobójcze, myślę, że u obojka z nas i to był strasznie, strasznie słaby czas. I dlatego ja tutaj dzisiaj stoję, bo wiem, że wy jesteście jeszcze w miejscu swojego życia, w którym Możecie podjąć decyzję. Amen. A to, że tu jesteście, to jest dla mnie najwspanialsze. Widzieć, że jesteście tutaj, a nie gdzie indziej. Jesteście tutaj i chcecie słuchać ludzi, którzy was zainspirują. Chcecie słuchać Bożego głosu do swojego życia. I po czterech latach postanowiliśmy się rozwieść. Ja się wyprowadziłam, Zażyłam papiery rozwodowe. Marcin z plotem różnych e, dziwnych okoliczności, tak właściwie Bożych cudów trafił do ośrodka w Janowicach Wielkich, naszego drugiego duchowego domu, gdzie on pracował nad sobą, nie mieliśmy żadnego kontaktu. No a ja, kto z was jest z rodziny chrześcijańskiej? Kto z was się urodził, wychował w kościele? Jest was trochę, więc już taka troszkę obita przez życie, Jak trwoga, to do Boga. Poszłam na spotkanie, poszłam na spotkanie w naszym kościele. Właściwie to odbywało się w Centrum Kultury i postanowiłam, okej, okay, Boże, to pokaż, co dla mnie masz. Już chyba gorzej być nie może, więc może jest coś lepszego, ja oddaję Tobie swoje życie. I nie wiedziałam o tym, że mój mąż zrobił w ośrodku dokładnie to samo. Mniej więcej w tym samym miesiącu on powiedział, Panie Boże, jeśli chcesz, to uratuj naszą rodzinę. I wiecie co? To trwało, to był długi proces, o którym nie będę może teraz opowiadać, ale wszystko dobrze się skończyło. Zaufaliśmy Bogu i Bóg dał nam dużo, dużo więcej Dał nam nie tylko to, o czym marzyliśmy sobie kiedyś, ale to, co nam dał, przerosło wszelkie nasze oczekiwania. Naprawdę wszelkie. Dał nam więcej, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o naszą sytuację. Dał nam wspaniałe małżeństwo, rodzinę, służbę. Jesteśmy w miejscu, o którym nawet nie mogliśmy marzyć, że chcielibyśmy być. Jesteśmy dzisiaj w tym miejscu, stoimy. I chciałabym, żeby z tego wyszły dwie lekcje. Jeśli jesteś młody, masz 14, 15, 16 lat, może jesteś zakochany, może dopiero podejmujesz pierwsze decyzje. Ucz się na naszych błędach. Nie ucz się na swoich. To, co mówili wszyscy mówcy dzisiaj. Jeśli Bóg cię dzisiaj woła, to ty się nie zastanawiaj. Jeśli nie wiesz, którą drogą pójść, a jesteś chociaż troszeczkę po tamtej stronie, ucz się na naszych błędach. Bóg cię zawsze wyciągnie ze za wszystkiego. Z każdego szamba, z każdego błota. Ale nie myśl, że jak tam pójdziesz, to tam będzie pachniało piołkami, ok? Poniesiesz konsekwencje tego potem. My przez wiele lat odbudowaliśmy to, co straciliśmy. I to nie było łatwe. Bóg cię wyciągnie zawsze, ale po co? Po co masz się uczyć na swoich błędach, skoro możesz dzisiaj uczyć się na naszych błędach? Po co? Po co Bóg cię masz czegoś wyciągać, jak możesz zacząć super z Nim? Naprawdę, żeby mniej bolało. A jeśli jesteś liderem, pastorem, starszą osobą, to chciałabym was bardzo prosić, żeby koło was zawsze było krzesło dla młodych ludzi w waszym kościele. Żebyście ich nie oceniali, żebyście nie patrzyli, że są za głośni, że mają swoje potrzeby, że robią coś źle. Bo jak wy nie zrobicie im miejsca koło siebie w kościele, to świat im zrobi miejsce w loży, w loży, w klubie ze striptisem. I oni tam pójdą, bo będzie ciekawie, bo będzie kolorowo. Będą szukali miłości u innych ludzi, nie będą szukali u źródła. My mamy im tę miłość pokazywać. Dlatego też jesteśmy tutaj, jesteśmy w tym kościele. Mamy naszą wspaniałą młodzież, którym chcemy pokazywać, że życie z Chrystusem jest wspaniałe. Amen? Czy wy jako młodzi ludzie wierzycie to, że życie z Jezusem jest wspaniałe? Jeśli czekasz jeszcze, jesteś dziewczyną, młodą, chłopakiem też, ale jeśli czekasz na rycerza na białym koniu, teraz się chyba już nie czeka, nie? Na jakiegoś youtubera na BMX-ie, na co się czeka? Na... Pastora na hulajnodze w BMC. Influencera, tak ponad pół koła, pół koła subskrypcji w BMC. Jeśli na to czekasz, to chcę Ci powiedzieć, ludzie przyjdą do Twojego życia, ale żebyś na to przygotowanym, najpierw zainwestuj w swoją relację z Jezusem. Ja zaczęłam od ludzi, nie, nie od Boga, ale musisz mieć ułożone z Bogiem. Musisz naprawdę ustawić sobie priorytety. Musisz czerpać z tego źródła, o którym mówiła Wika A., Potem wszystko przyjdzie. Bóg da ci właściwą osobę. Bóg da ci dobrą, dobrą przyszłość. Taką, jaką my teraz mamy. Amen. Kochani, oddaję głos mojemu kochanemu mężowi, który będzie się z wami dzielił. Dobrze, dobrze. Ania mogłaby to skończyć i też byłoby wspaniale. Słuchajcie, ja was przepraszam. Może od wczoraj zauważyliście, ale mówię trochę trak, trochę przez zęby, ale ostatnim czasie miałem dość sporą ingerencję w jamie ustnej. <głos> chirurgiczną kto, i tak naprawdę uczę się od nowa mówić, więc, więc będę mówił, może jak nie będziecie rozumieć, to po prostu zaklaszcie, powiedzcie amen i wszystko będzie dobrze. <głos> nie, dobrze, to co powiedziała moja żona, nie róbcie tych samych błędów, które my popełniliśmy możecie być naprawdę dużo dużo dalej, dużo dużo bardziej do przodu. Dużo mniej lat możecie stracić w swoim życiu, jeżeli dzisiaj będziecie wyciągać lekcje z czyich błędów. Nie inspiruje wielu ludzi. Ja mam taki, wiecie, ja jestem taki, że w ogóle ja bardzo lubię się inspirować. Inspiruje mnie Jezus, inspiruje mnie kilku fajnych pastorów, inspirują mnie książki. Generalnie naprawdę mam czym się w swoim życiu inspirować. Ale wiecie, są tacy ludzie, o których jest bardzo głośno. Są bardzo głośne i my ich widzimy i nimi się inspirujemy. Są takie książki, które czytasz, bo przeczytały 100 tysięcy ludzi i, i dlatego je czytamy, bo ktoś inny je przeczytał. Ale są tacy ludzie i oni są także w Biblii, o których w zasadzie nie ma nawet wzmianki. Jest tylko jedno zdanie. Jest tylko jedno zdanie. Znam przynajmniej dwóch takich młodych ludzi. Ale jest jeszcze jeden człowiek, którego znam osobiście. I to jest Mateusz dlatego chciałbym dzisiaj powiedzieć cokolwiek o Mateuszu, ponieważ to jest jeden z największych inspiratorów mojego życia. Mateusz, wstań, pokaż się wszystkim. Gdybym wam powiedział dzisiaj Mateusz Stanisławski, to prawdopodobnie nikt by nie wiedział, kto to jest. Ale to jest człowiek, który naprawdę jest wielkim inspiratorem. To jest gość, który naprawdę, e, ja przy nim to jestem mały pikuś. To jest człowiek, który dzięki któremu mamy wszystkie grafiki. To jest człowiek, który sam nauczył się grać na perkusji. To jest człowiek, który sam nauczył się robić te grafiki. I to jest człowiek, który ma wielkie marzenia. Ma wielkie marzenia. I wiecie, kiedy rozpoczynaliśmy pracę z naszą grupą młodzieżową, dlatego tutaj jesteśmy, bo kochamy młodzież, ale kiedy rozpoczynaliśmy pracę z naszą grupą młodzieżową, to w, przy naszym stole siedziało dziesięciu lepszych, dziesięciu sprytniejszych, dziesięciu mądrzejszych, dziesięciu, którzy wiedzieli naprawdę dużo, dużo więcej i zachowywali się dużo, dużo odpowiedniej. Ale powiem wam, że w tym całym procesie i w tych wszystkich zmianach to Mateusz okazał się osobą, która jest najdalej z nich wszystkich. Dlaczego? Dlatego, że był zdeterminowany i oddał wszystko to, co miał. Oddał wszystko to, co miał. Wiecie, oddał i dostał dużo, dużo więcej. W zeszłym roku na konferencji poznał Julkę. To jest, to jest. Pacet, z którym żadna dziewczyna z grupy nie chciała, bo ja się z nim nie urzę, ja się z nim nie One dzisiaj samotne, a Mateusz ma dziewczynę. Rewelacja, myślę, że to jest ten szacunek, o którym mówił, o którym mówił Maciek. Należy się Mateuszowi szacunek, dziękuję Ci za to, że jesteś, stary. Wiecie, miłość wyraża się w czynie. Mówiliśmy o tym. Możesz mówić wie, do ludzi, Panie, Bóg Cię kocha, Bóg Cię kocha. Możesz biegać za ludźmi, mówić Bóg Cię kocha, ale miłość wyraża się w czynie. Moja żona zawsze do mnie mówi, Ty mi nie mów, że nie kochasz, tylko pozmywaj naczynia. To jest jej język miłości. Każdy z nas ma inny język miłości. Niektórzy są tacy ludzie, którzy potrzebują tylko tego, to jestem ja, żeby żona koło mnie usiadła i mówiła Marcin, kocham Cię. I love you. Jak ja Ciebie kocham. I naprawdę, i to jest mój język miłości. Ale kiedy ja mówię do niej, kocham Cię, to ona mówi, iść poznawać. <laughs> Chcę Ci powiedzieć, miłość składa się z małych gestów, które prowadzą do wielkich zwycięstw. Ten, ten cheeseburger w McDonaldzie Iggy to był ten mały gest, który doprowadził ją do miejsca z wielkiego zwycięstwa. I to jest niesamowite. Dzisiaj nie musisz się wstydzić tego, czego nie masz. Nie musisz się za to wstydzić. Przyjdzie moment do twojego życia, jeśli będziesz poddany Bogu, jeśli Mu zaufasz i pójdziesz za Nim, że dostaniesz o wiele, wiele więcej. I to jest niesamowite. Kochamy młodzież, jeszcze raz. Ja wierzę w to, że Bóg patrzy na każdego z nas dzisiaj jak tutaj siedzimy i myśli sobie o tobie, że jesteś piękny, że jesteś drogocenny, że jesteś wspaniały, że wiele, wiele możesz. Ale problem polega na tym, że my tego nie słyszymy. Problem polega na tym, że my tego do siebie nie mówimy. Kto z was staje przed lustrem i mówi jestem piękny? Chciałem powiedzieć, że tylko być może jacyś próżni tacy albo ta. Ale nie powiem już teraz. Słuchajcie, najlepsze co możesz zrobić to wstać rano i powiedzieć że jestem piękny, bo Bóg, Bóg mnie uczynił pięknym. Bo on, kiedy na mnie patrzy, powiedział, że to jest dobre, że to jest skończone, że to jest cudowne. I on chce tak na ciebie patrzeć. Nie mów do siebie w negatywny sposób, mów do siebie w pozytywny sposób. Wiecie, są takie dwie, dwie, dwie rzeczy, o których, dwie postawy, o których chciałbym mówić. To są dwie różne skrajne postawy, ale dwie różne, które, myślę, dotyczą nas młodych ludzi. Nas młodych. Wiecie, bo jest jedna rzecz, która znakomicie zastępuje doświadczenie. Kto z was usłyszał, że jesteś za młody? Że jesteś za młody? Kto z was usłyszał, że jesteś za młody, żeby głosić? Jesteś za młody, żeby grać w grupie uwielbienia? Jesteś za młody, żeby, nie wiem, pomodlić się przy wieczerzy? Jesteś za młody? Ale jest coś, co znakomicie zastępuje doświadczenie. I to jest właśnie młodość. Młodość zastępuje doświadczenie. Dlaczego? Bo kiedy jesteś młody, to jesteś pełen życia. Bo kiedy jesteś młody, to jesteś trochę wariatem i chcesz robić rzeczy, o których inni mówią, żebyś nie robił. Tak? Są to jacyś wariaci, czy tylko ja jestem wariat? Super. To dobra, to, to przejdę do Bożego Słowa. Słuchajcie, dwie postawy, dwie wzmianki i to są tylko dwie wzmianki w Biblii po jednym zdaniu na dwóch ludzi. O, to, to nie są wielcy mężowie Boży, to nie jest, wiecie, Mojżesz, to nie jest Abraham, to nie są tacy, o których, wiecie, głosi się wielkie kazania, ale to są to jest dwóch ludzi, o których jest tylko jedno zdanie w Biblii. Ewangelia Jana 6, 1 15. Potem Jezus udał się na drugi brzeg jeziora galilejskiego, czyli tryberiackiego. Podążał za nim wielki tłum, ponieważ ludzie widzieli znaki, których dokonywał na chorych.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 tym prorokiem, który miał przyjść na ten świat. Tymczasem Jezus, gdy poznał, że zamierzają podejść i porwać go po to, by go obwołać królem, znów samotnie oddalił się na górę. Ta historia mówi o kilku ważnych prawdach. Po pierwsze, nigdy nie jesteś za młody nie jesteś za stary, aby ofiarować ludziom to, co masz. Nigdy nie jesteś za młody, nie jesteś za stary, aby dać to, co masz. Ten mały chłopiec oddaje wszystko to, co ma. Widzisz Wyobrażam sobie taką sytuację, ile on tam miał tych chlebów? Pięć. Ile miał rybek? Dwie. Wyobrażam sobie taką sytuację, gdybym to był ja, to bym zrobił tak. Dobra, dwa chlebki macie i jedną rybeczkę, ale resztę zostawiam dla siebie. Kto by z was tak zrobił? Dobrze, sami chrześcijanie oddają wszystko, to, co mają. Wow, dzięki, wczoraj wszystko załatwili. Maciek i Maciek, Maciek wszystko, wszystko wczoraj załatwili. Ale ja bym tak zrobił, pewnie bym powiedział, słuchajcie, ja muszę coś zostawić dla siebie. A ten mały chłopczyk oddaje wszystko to, co, to, co ma. Ludziom, których być może nie zna. Być może to był jego ekwiwalent na cały miesiąc. Być może... Słodkie... Być może to było, wiecie, to, to było coś na cały tydzień, może dla całej jego rodziny. I przychodzą ich gości mówią, oddaj mi, no oddaj, oddaj nam to. <ślesztuk> no nie. Słuchajcie, my potrzebujemy w swoim życiu ryzyka i zaufania. Amen? Jeśli chcesz żyć blisko z Bogiem, potrzebujesz ryzykować i potrzebujesz Mu ufać. Nie ma wiary, nie ma zaufania bez ryzyka. Prędzej czy później coś stracisz. Prędzej czy później będziesz musiał coś oddać. I lepiej, jeśli to oddasz dzisiaj, lepiej, jeśli oddasz to dzisiaj, bo Bóg będzie miał więcej czasu na to, żeby ciebie prowadzić. Bóg nie patrzy na to, ile mamy, ale co jesteśmy w stanie ofiarować. Bóg nie patrzy na to, ile masz, czy ty masz dużo pieniędzy, czy masz mało pieniędzy. Bóg nie patrzy na to, czy, czy, to jest, czy to jest chwila czasu, czy to jest bardzo długa chwila czasu. Bóg patrzy na to, ile jesteś w stanie dać. Wyobrażam sobie, i dlatego też ta, ta konferencja jest, że jako młodzi ludzie jesteśmy, ofiarować, jesteśmy w stanie ofiarować naprawdę bardzo wiele. Ktoś mi kiedyś powiedział, ktoś, ktoś kiedyś powiedział, takie zdanie, nie pamiętam, ale jakiś pastor, że na młodych ludziach się kościoła nie zbuduje. I później trafiłem, w później trafiłem, jakimś splotem przypadków, trafiłem do Life Church do Warszawy, na nabożeństwo. I kiedy, wiecie, przed nabożeństwem, przed nabożeństwem stałem tam w tej sali, bo nie mają budynku, tylko spotykają się w różnych salach. Ale kiedy ja tam stałem, to widziałem rzesze Młodych Ludzi, która ofiarowała swój czas która ofiarowała swoje pieniądze, która ofiarowała wszystko to, co miała, po to, żeby ten kościół powstał, po to, żeby on tam był. I wtedy pamiętam, że powiedziałem takie zdanie do Maćka, że można mieć budynek i nie mieć kościoła, a można nie mieć budynku i mieć kościół. Bo kościół to są ludzie. I to jest naprawdę niesamowite. Możesz oddać to, co masz. Czasami dajesz coś nawet nie spodziewasz się, jak wielki to ma wpływ. To sami oddajesz człowiekowi minutę swojego życia, powiesz dwa zdania, dwa zdania, a to zmieni całkowicie tego człowieka. On prawdopodobnie później pójdzie w świat, być może nigdy go nie zobaczysz, ale być może twoje dwa zdania będą miały na niego ogromny wpływ. Ludzie mogą wątpić w twój dar, ale Bóg ma plan. Skoro z takiej ilości ofiarowanej przez tego chłopca Bóg był w stanie wykarmić tyle tysięcy ludzi, to pomyśl sobie, o ile więcej jest w stanie zrobić z tym, co Ty masz. O ile więcej jest w stanie zrobić z tym, co Ty masz w swoim życiu. Być może grasz wspaniale na gitarze. Wow. Nie mam pieniędzy, nie mam, nie mam innych dóbr, ale to, co mogę dać, to mogę dać swój czas i mogę przyjść i pograć na gitarze. Nie mam zbyt wiele, Marcin ale przyjdę i pomogę Ci. Nie mam zbyt wiele pastorze, ale mogę przyjść i posprzątać toalety. Wiecie, wczoraj moja żona złamała mi serca. Kiedy my żeśmy pojechali sobie na kolacyjkę, moja żona została tutaj, żeby posprzątać toalety. Żeby służyć. Nieważne w jakim jesteś miejscu, możesz być liderem w kościele, ale każdy lider potrzebuje nawet posprzątać toaletę. Wtedy jesteś liderem, kiedy jesteś w stanie robić wielkie rzeczy i wtedy, kiedy jesteś w stanie robić te małe rzeczy. Z Bogiem zawsze jest więcej. Zawsze jest więcej. On zawsze widzi dalej niż my. Przerasta nasze najśmieszniejsze oczekiwania. Pewnie to słyszy, słyszeliście już wiele razy. Z Bogiem jest więcej. Śpiewamy to tak pięknie. Z Bogiem jest więcej. Jak wielu z Was ma z Bogiem więcej od po, od ostatniej pory, kiedy śpiewałeś tą piosenkę. Co zrobiłeś, aby było więcej w twoim życiu? Zaśpiewałeś piosenkę, poszedłeś do domu, wow, była fajna, fajna piosenka. Czy zrobiłeś coś naprawdę, czy naprawdę coś zmieniłeś? Czy te słowa, które były tutaj, wiecie, petardy, kierowane w waszą stronę, co ty zrobisz z tym słowem teraz? Możesz śpiewać, jest więcej, możesz śpiewać, będzie więcej, ale to będzie więcej, jeśli to jest wszystko od ciebie zależne. Co ty z tym zrobisz? Czy to weźmiesz, zaniesiesz do domu i zostawisz, czy weźmiesz to, wsadzisz swoje serducho i to zakiełkuje. To zależy od ciebie. Opowiem Wam tam. Opowiem Wam świadectwo. Dwa lata temu miałem wypadek samochodowy. Jeździłem wtedy BMW. Wiedziałem, że tak będzie. Jeździłem wtedy BMW i, i, i pamiętam, że byłem swoim przyjacielowi zawieźć prezent na urodziny. Wjeżdżałem spod jego domu. I po prostu. No, no wymusiłem pierwszeństwo. Wymusiłem pierwszeństwo, uderzył we mnie bus. Dobrze, że uderzył yy, w maskę, bo gdyby uderzył w moje drzwi, to prawdopodobnie różnie mogło się to skończyć. Ale pamiętam, że dużo, dużo wcześniej modliłem się o to, aby zmienić pracę. Więc ja miałem kiepską pracę. Pracowałem w fabryce, gdzie, e, gdzie były kadzie z wodą, tam było parno. Była ciężka praca. Generalnie było mi źle i się modliłem do Pana Boga. Panie Boże, wyprowadź mnie stamtąd. I kiedy miałem ten wypadek i siedziałem na L4, to spotkałem w kościele człowieka, do którego mówię: Słuchaj, ja już nie chcę tak żyć. Nie chcę żyć tą pracą. On patrzy na mnie i mówi, ale ja mam pracę dla ciebie. Myślałem, w tej jak mi szkoda było tej BN-ki. Naprawdę, ta BMW miała 20 lat. Mój ojciec przywiózł ją z Niemiec. Czekałem 15 lat, zanim mi ją da. <grym zniszczytanie> jak mi ją dał, to w pierwszym miesiącu wymusiłem pierwszeństwo. Jeszcze sobie na nowe auto, to ja w życiu nie nazbieram. Ale okazało się, że tam, gdzie idę do pracy, dostaję nowy samochód. Prosto z salonu. I to jest takie świadectwo. Bóg ma zawsze dla ciebie więcej. Nieważne, w jakim momencie jesteś. Czy, czy jesteś w trudnym momencie swojego życia, czy jesteś w tym najlepszym momencie swojego życia. Jeśli się modlisz, Bóg będzie odpowiadał na twoje potrzeby. Dobrze, druga postawa rezygnacji. Teraz będziemy mówić o fajnych rzeczach Maciek lubi. Ewangelia Marka, 14 rozdział, 43, 52 werset. I zaraz jeszcze, gdy on mówi, zjawił się Judasz, jeden z dwunastu, a z nim zgraja ludzi z mieczami i kijami. Wysłali ich arcykapłani, znawcy prawa oraz starsi. Zdrajca uzgodnił z nimi wcześniej taki znak. Ten, którego pocałuje, jest tym, którego szukacie. Schwytajcie go i ostrożnie odprowadźcie. A zatem natychmiast po przyjściu Judasz podszedł do Jezusa, przywitał go mistrzu i pocałował go. Wtedy oni rzucili się na Jezusa i schwytali go. A jeden ze stojących przy nim mężczyzn wyciągnął miecz, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu ucho. Jezus zaś zwrócił się do nich tymi słowami. Wyszliście jak pozbójce z mieczami i kijami, aby mnie uwięzić. Codziennie nauczałem u was w świątyni i schwytaliście mnie, lecz muszę wypełnić się słowa Pisma. Wtedy wszyscy opuścili go i uciekli. A szedł za nimi pewien młodzieniec. Kolejna młoda osoba. Kolejne jedno zdanie. Okryty jedynie prześcieradłem. Jego też złapali, ale on zostawił prześcieradło w ich rękach i uciekł nagi. Wiecie, co to co oznacza? Wiecie, jak wielu z nas, młodych ludzi, kiedy stykamy się z problemami w naszym życiu, jak wielu z nas zachowuje się jak ten młody chłopiec, nagi, jak wielu z nas zostawia swoje powołanie, jak wielu z nas odrzuca to, co Bóg ma dla nas najlepsze przygotowanie, przygotowane i uciekamy gdzieś bardzo, bardzo daleko, a potem musi mówić do nas, gdzie jesteś, gdzie jesteś. Ten młody człowiek, kiedy tylko pojawiły się problemy, zrzucił wszystko, co miał i uciekł. Jeśli zrobisz tak jak on, zostaniesz go lasem. Powiedz, nie zostanę go lasem. Widzę, sama prawa strona, tutaj pastorzy, liderzy. Dobrze, jeszcze raz, nie zostanę go lasem. No mam nadzieję. Możesz uciec zostawiając swoje powołanie. Wiecie, co jest ciekawe? Że kiedy czytamy Biblię, kiedy czytamy ten przekład, to on mówi o prześcierale. Ale sindor, słowo, które zostało tam użyte, tłumaczymy jako, jako drogocenne nakrycie. Jesteś w stanie zostawić to, co masz najlepszego, to drogocenne nakrycie i po prostu uciec nagi. Nie zostań go lasem. Nie zostań go lasem. To nie jest twoje powołanie. Bóg powołuje ludzi pasji. Pamiętacie, kiedy, kiedy Jezus spotyka ludzi pasji, Piotra, Andrzeja? Oni byli rybakami, to byli ludzie pasji i oni kochali to, co robili. Oni kochali to, co robili. Każdy z was ma jakąś pasję. Czy Jezus mówi do ciebie, jak się nawróciłeś, zostaw piłkę nożną? Moja żona tak mówiła, ale czy Bóg do mnie powiedział, Marcin, zostaw piłkę nożną? Jezus mówi do tych ludzi, chodź uczynię was rybkami ludzi. Jakbyś był piłkarzem, to by do ciebie powiedział, chodź, pogramy piłkę z innymi. Chodź, pogramy razem na gitarze. Weź innych ludzi... Idź z nimi i rób to, co ty lubisz najbardziej robić To, że się nawróciłeś Nie oznacza, że musisz wszystko zostawić i uciec Wszystkie swoje pasje Wszystkie swoje marzenia dzisiaj muszę zostawić Dla Jezusa I potem to tak duchowo brzmi Dla Jezusa Nie musisz Możesz to robić nadal Z Nim Dla innych Możesz używać swoich darów i talentów Bóg do tego cię powołał Amen? Amen Amen, kochani Mam więcej, mam więcej, ale pizza stygnie. Niech was Pan Bóg błogosławi, pamiętaj, nie zostawaj go lasem.